Sobota, złym dniem dla obrońców. Barcelona i Real wygrywają, ale Carvalho i Pique widzą serwo. Manuel Pellegrini wraca do Ligi hiszpańskiej. Znalazł pracę u Alibaby. Mówimy, czy podobał nam się Gwizdek Quinto i Tlecy Ronaldo. Zapraszamy na ósmy podcast nogu Johnny Witamy w kolejnym ósmym już podcaście blogu Johnny Cichonio. Ja jestem Cichonio, ze mną jest Johnny. Oczywiście witam wszystkich, pozdrawiamy, witamy serdecznie. Dzisiaj omawiamy dziesiątą kolejkę Prima Radzie działo się dosyć dużo. Będziemy skupiać się oczywiście głównie na meczach, na meczach Barcelony i Realu. Powiemy także o kontrowersjach sędziowskich, których ostatnio się sporo namnożyło, a także zapoznamy mecze pucharowe, które już w środę rewanże pierwszej rundy rundy 16 tak, chyba jak jest tak. 1, 16 kwaru króla zaczynamy od 10 kolejki Premier Division i od meczów sobotnych. w sobotę grały Real Sociedad z Santanderem i batkowie wygrali 1-0 strzelając Gola w szóstej minucie i w zasadzie kontrolując ten mecz już do końca. Kolejna bramka stracona przez Santander po tym, jak obrońcy dostali piłkę za, za plecy, czyli grzechy z Bernabeu um, ciągle, ciągle obciążają um, trenera um, Miguela Angela Portugala i całą, całą drużynę. Um, ale nie wiem, jak, jak, jak ty to widzisz, ale ja mam wrażenie, że um, takie drużyny jak Santander na przykład, o ile wygrywają u siebie, um, albo przynajmniej, przynajmniej u siebie zbierają trochę punktów, to Generalnie, generalnie tam żadnych różnych przestrzeni z nie ma, nic się tam chyba nie będzie działo. No, nie mam prawa siedzieć, bo no, dopóki nie będzie strefy spodkowej, to raczej nie sądzę, żeby coś miało się wydarzyć wielkiego. Ale o tym, co się o tej linii wysoko postawionej przez Santander, tak jak było na Bernabeu, to trzeba pochwalić właśnie Santander za to, bo to jest jeden z niewielu zespołów, który na wyjeździe potrafi zagrać tak samo jak u siebie, znaczy zachować swój styl. Czyli gramy wysoko... Znaczy no wiadomo, no tak, że to jest... Tak, ale że, jeżeli przegrywasz 6-1, to nie wiadomo to, okay. w jakikolwiek sposób prawda, za zasługę im poczytywać. Znaczy, no, jednak pewna zasługa jest, że jednak trzymamy się swojego stylu, nie, nie, nie, nie chcemy ma, mniej przegrać, bo wiemy, że, no, że przegramy, no ale chcemy pokazać, że też potrafimy grać. no To się wiąże z tym, że z tymi rwalami się przegrywa. No tutaj akurat Sociedad no to był na razie bardziej przypadek, no bo też y, Santander jednak miał miał sytuację w tym momencie, Tak, ale ja myślę, że, że Sociedad zagrał, w sumie tak jak, tak jak to znaczy, jest mocno, mocny zespół u siebie i też w jest mocny, więc to tak. nie jest tak, że Santander jakoś tam y, stłamsił y, socjotet na na jego połowie i na jego boisku. Tylko mówię o tym, że jednak to y, to nastawienie trenera i całego zespołu, to nie tak zasługuje na jakąś właśnie na pochwałę po, po, po nawet. No tak. bo ja myślę, że no wiadomo, jak się patrzy na tabelę i zero zwycięstw na wyjeździe, no to z czegoś to wynika, tak? No ale jednak tak. bardzo miło, że chociaż ktoś próbuje. Um, jeszcze jeszcze była jedna taka drużyna, um, tylko że już w niedzielę, ale o tym będziemy jeszcze mówić, tymczasem Sociedad, który ma e, faktycznie to dosyć, dosyć mocna drużyna i oni mają bardzo tą różne, dobrze zbalansowaną, z paroma lekko wyróżniającymi się postaciami, w postaci np. Szabiego hmm, Pieto czy młodego Griezmana. Także Sociedad jest na, już na siódmym miejscu i na razie, e, na razie ten sezon dla nich wygląda całkiem dobrze. Drugi mecz to był Espanol z Malagą, i tak naprawdę em, bardzo, bardzo podobny przebieg do poprzedniego meczu. Znowu Bramka jeszcze szybciej zdobyta, tym razem był w pierwszej minucie przez Szabiego e, Marqueza. Bardzo ładne uderzenie z dystansu. Ustawiła je zupełnie. Malaga próbowała się odgryzać, ale tak naprawdę ich ataki były bardzo chaotyczne. No właśnie, bo w Maladze trochę chaosu jest też w sferze, powiedzmy, organizacyjnej. W tak, Maladze to już chyba nie by był zmiana trenera. Już jest, już Jakaś... jest, tak, już jest, już jest ustalone. przejmuje Malagę były trener Realu, Manuel Pellegrini, co, e, którą to ja wiadomość przyjmuję z, z kolei z wielką radością, bo e, już dawno, dawno były trener Realu, nie, naprawdę dawno nie pamiętam takich sytuacji. Żeby były trener Realu, mógł się mierzyć um, ze, ze swoim byłym klubem. Dużo było historii zawodników, którzy się mierzyli. Były zawodników Realu, którzy no się tak, jakoś tam jakoś tak, tam tak, mierzyli. Też, Także tak, teraz, teraz może jakby dodatkowa historia, dodatkowy kolorek no do, do ligi to, mhm. Dobra. Poza tym no Malaga powiedzmy o niej, bo to jest zastanawiające, znaczy zastanawiające. Początek sezonu całkiem udany nie miała, początek czyli pierwsze parę lat. No właśnie, no, ja myślę, 10 że... Kolejek jest tak naprawdę, więc, ale no ty, tak samo ty ci, ci, ci chwaliłeś tutaj Malaga Tak, tak. No ale okazuje się, że no u ciebie pięć meczów przegranych na pięć rozegranych. Na wyjeździe dwa wygrane, dwa przegrane, jeden remis. No co się dzieje z Malagą? Ja myślę, jest... ym, myślę, że... Ten, ten, ten klub nie był tak źle pomyślany od początku. Ja uważam, że ym, oni mieli pecha w terminarzu, bo na, na dzień dobry mieli wszystkie trudne drużyny eee. i y, myślę, że porażki, które ponieśli z tymi drużynami, y, y, zechciały mocno wiarą y, zespołów samych, y, samych siebie, zawodników samych siebie. Także, y, także y, y, trener y, Pereira stracił, y, stracił zaufanie chyba Szejka. Który, który, który, mimo mimo, że jako drugi już w lidze zmienia, zmienia trenera, to myślę, że to nie jest, nie jest jakiś gorączkowy ruch w akcji paniki, myślę, że to może się faktycznie, że to może maladze wyjść na dobre, tym bardziej, że Pelegrini to jest trener, który w drużynach, które jakoś tam ofensywnie trzeba było ustawić, z takimi sobie właśnie przeważa, że pelegrini się sprawdzi. No. Powiedzmy tak, no wiara, yy, kiedy prowadził wiara, no to jednak ten tu yy, miał dobrych piłkarzy i do, do, do, no i dobrze ich ustawił, tak, no da to się znalazł w no, no, ale czy w takiej sytuacji, gdzie Malaga, no naprawdę to nie jest, nie ma tam jakichś bardzo dobrych piłkarzy, może tak powiedzmy. No i też sytuacja nie jest tak łatwa, bo przegrywy porażki, ostatnie miejsce w tabeli, to, jedna, to jednak jest presja, nie ma czasu na i czegoś nowego i czuwa, że z jest jakby właściwą osobą na właściwym miejscu. To będzie na pewno dla niego jakieś nowe wyzwanie, bo faktycznie um, nie trenował właśnie też pani drużyny, prawda, z wyświetlą Natomiast e, tam jest dużo dobrych piłkarzy w Maladze i jeżeli on ich poukłada, e, jeżeli uda mu się tą drużynę bardziej stalić, e, zbalansować obronę z, z atakiem, ja myślę, że, że powinien się utrzymać bez problemów. Ja no, wierzę w niego. Myślę, że, że, że wystarczy mu jakości doświadczenia, żeby, żeby im pomóc. Ciekawe, tak bo to pomóc. zobaczymy, bo na razie co mówię w podcastach, to się raczej nie, sprawa, się że... nie sprawdza. <grym> e, ale, no ale to, nie wiem czy dobrze wrażę. To no tak trudno, po, no już powiedz, to, że powiedz, że już, już, już <grym> już powiedziałem, Nie <już> spadło, także <grym> e, pele, pele, niech to mi chcą tą, tą klącę z <grym> <grym> Idziemy dalej. <grym> <grym> Następny mecz to Saragosto z Majorką. Trochę niespodziewane zwycięstwo 3 do 2, tym bardziej, że Majorka dwa razy w tym meczu prowadziła i chyba trochę na własne życzenie przegrała. To już drugie z kolei zwycięstwo Saragosty, która wreszcie wydźwignęła się ze strefy spadkowej. Ciągle chyba dla nich rzeczy nie wyglądają różowo sprawy. Natomiast teraz na pewno na pewno taki wynik też jest dla nich ważny, bo to dopiero drugie. Pierwsze zwycięstwo w sezonie. Pierwsze zwycięstwo w sezonie. Drugie, tylko w sezonie. Jesteś pewien, pierwsze zwycięstwo w sezonie. Tak. Znowu mi się to, to, ten remit z Walencją jakoś zwycięstwo strasznie zapisał. Mhm. No generalnie i tak to jest, hmm, fucking, to tak jak mówię, że to jest hmm, może jakaś jaskółka, która... Hmm może No Majorka jednak e, dała sobie odebrać to zwycięstwo, tak. no bo dwa razy prowadziła, pierwszy gol Łebo, bardzo, bardzo ładny. Jeszcze do niego wróciłem pewnie, ale no, Majorka jednak nie, jest w środku tabeli, jakby tam walczy o puchary, nie powinna raczej, znaczy jeżeli aspiruje o puchary, to nie powinna przegrywać z Starego spomaga, więc, no ale my no, przegrali. Tak, znaczy ja myślę, że puchary dla nich to i tak będzie bonus w tym sezonie, ale, ale faktycznie taki mecz... E, Zwłaszcza po, po wynikach jakie mieli ostatnio, prawda? Po tym jak grali Walenci. W, w, w, w, w, w, w, w, powinni byli po prostu lepsze rezultaty. No, idziemy dalej. A, <śmiech> idziemy dalej. Przechodzimy już teraz do meczu. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Najpierw grała Barcelona. Mhm. Jedziemy chronologicznie. Tak, chronologicznie. A propos, tak, idziemy A propos <śmiech> drużyn, które próbują niezależnie od rywala grać swoją piłkę. Hetafe miał być taką drużyną. Cześć? Tak? Tak. Um, oni, oni mówili przed meczem, że oni nie, nie umieją grać inaczej niż do przodu i nie zamierzają inaczej grać z Barceloną. Um, nie mówili tylko, że tak mało e, zaangażowania wykażą w tą swoją grę. <śmiech> nie tylko do przodu, ale w ogóle. Um, Ty, John, już wspomniałeś o, o, tym, o tym trzecim golu um, dla Barcelony i o tym, jak widać, było po prostu rezygnację już e, obrońców w Hetafę. Faktycznie to było trochę takie niesmaczne już na to, co oni tam zgadali. Po drugim golu już było widać, że jakiejś chęci im już zupełnie brak. Ale no ciekawe co mówisz o tym Hetafę, że e, chcieli grać tak jak zawsze. No mi się wydawało właśnie, że oni obrali wariant tak jak napisałem też w podsumowaniu meczu e, taki no, bardziej defensywny te, czyli um, że nie, nie chcemy przegrać z Barceloną i wiemy jak zagrać z żeby nie przegrać z Barceloną, czyli jak Kopenhaga, czy Majorka, czy Herkules. No i tak to wyglądało moim zdaniem na początku, jakoś nie starali się atakować, może to faktycznie, jakoś wynikało z zaangażowania, albo moim zdaniem bardziej no właśnie z tego, że mm, skupili się na obronie i na jak najdłuższym utrzymaniu wyniku korzystnego. Coś się zemściło, bo no, Barcelona nie wiem, po 5-7 minutach już ponowała sytuację, już miała pierwszą, tam sytuację, tam chyba sam na sam yy, oczywiście że yy, po yy, Potem Pedro, no ale potem Messi yy, oczywiście musiał otworzyć worek z yy, golami, bo yy, nikt inny w domyśle 40 milionów euro wydane na kursie zawodnika, który miał strzelać gole yy, nie strzeli gola. no ale faktycznie, no, bardzo, no, to był łatwy mecz bardzo łatwiej. Aż się dziwiłem, bo jednak się obawiałem. Hetafy to zawsze jest ten rywal, znaczy zawsze. No ciągle jeszcze jest, tak, jak, jak jest ta jakaś Sława, czy przed sprzed y, trzech lat chyba, kiedy z dobrze grali. No i on, to jest taki niewygodny rywal, że nich się dobrze nie gra. No. To znaczy, od razu musimy powiedzieć, że niewielu tak zawodników no, nie ma. No zostało. I to jest właśnie drużyna, to znaczy tak, faktycznie, ja też liczyłem na więcej, Więcej się po nim spodziewałem, bo oni jednak grają, właśnie grają do przodu, czyli wydaje się, że powinni umieć, umieć zaatakować Barcelony, zwłaszcza kiedy grają u siebie. I, i ja też liczyłem, że po cichu oczywiście bardzo, ale liczyłem, że tutaj jakaś strata punktu do Barcelony może być. Natomiast przy, przy faktycznym przepływie cały czas najlepszych zawodników ciężko jest jakąś taką drużynę, która, która tutaj może poważniejszą rolę odegrać utrzymać. Także Hetafe heta to jest właśnie taki typowy średniak, który oczywiście nie ma specjalnie ma szans na, na nic więcej. Zresztą oni mają kiepskie wyniki teraz teraz też. ukaże um, widzę Europy. U, u, wygrali tylko z OB. Na typu, w ogóle ktoś wie za klub to zapraszamy do wpisywania w komentarzach. I proszę nie mylić tam ponad. <śmiech> w każdym razie wracając do meczu, co chciałem jeszcze powiedzieć. <śmiech> jeżeli mogę, jeżeli możemy... Tak, bo się za tym patrzeć, musimy Zależy, znaczy o, o pikę chcemy powiedzieć, bo um, tak, tak. E, to znaczy ja A nie, nie ani, czy czy potem nie, będziemy, będziemy mówić jeszcze o, o, o meczach w Barcelonie, czy teraz omawiamy już? Jakby? Teraz, teraz, Aha, teraz, teraz omawiamy. omawiamy. No, omawiamy. Tak więc e, chciałem tylko powiedzieć e, o tym, że Barcelona e, dobrze wygląda. Pomimo remisu w Kamehade, dobrze wygląda, Messi bardzo dobrze wygląda e, i w końcu masz rano zagra w pierwszym składzie i oczywiście okazał się jednym z największych kwitern na boisku. I to, to naprawdę dobrze wróży, mamy duże bogactwo akurat w środku pola, co się nie zdarzało za często w poprzednich sezonach raczej raczej w ogóle na ławce nie mieć zaburzowników, którzy byliby tak samo wartościowi jak w pierwszym składzie. No i wii, ja no chciałem tylko jeszcze wii powiedzieć, chociaż już mi się nie chce. Myślę, że jak będę mniej o nim mówił i mniej o nim myślał i mniej o nim pisał, to może on wtedy poczuje, że oh, i po prostu zdejdzie z niego presja, która ciąży na nim i zacznie strzelać gole. Znaczy zacznie, bo strzela gole, to nie można powiedzieć, że nie trzeba bo, bo zaczął, strzela praktycznie w każdym meczu. Tylko jest ten problem, że on w każdym razie ma po 5 sytuacji sam na sam z brąkarzem no albo taki prawie sam na sam, kiedy to no, taki zawodnik jak dia powinien wykorzystywać takie sytuacje. I naprawdę chciałbym, żeby albo miał żeby miał mniej, sy mniej sytuacji i wykorzystywał y, tyle samo co teraz, y, albo żeby wykorzystywał więcej sytuacji, bo naprawdę, y, no, naprawdę jest żal, żal trochę patrzeć, jak y, tak dobry piłkarz ma to nie tak proste sytuacje. To nie jest Bojan, to nie jest Higuain. Ale ja myślę, że, y, że to nie jest tak naprawdę dla Barcelona w tej problem. No wiesz, to jest problem myślę, tym, że, i, myślę że co będzie jakimś strzeli Messi. Ale to... Y, y, ja nie wiem, czy to nie będzie tak, że po prostu, kiedy Messi przestanie się, to Dija zacznie. Będzie Tylko no, wiesz, no, no może i tak będzie chodzi o to, że ja powinien po prostu wykorzystywać sytuację, które ma o tym chodzi, że... Może to nie jest problem jakiś teraz do Barcelony, bo naprawdę jest Pedro i nie jest tam może strzelić gola, może Xavi strzelić gola. No ale jednak jak się ma tyle sytuacji, co dia, to naprawdę powinno się wykorzystywać więcej, więcej z tego co ma. pan z tej, Roski, pan tej powiedział, że to jest Jack, to tak teraz. O vida? tak by powiedział? Tak by powiedział, Aha, myślałem, że on ogląda na Nie nie, nie, nie. nie. <laughs> w, pewnym w pewnym razie nie. jeśli chodzi o biję, to. No nie wiem, widać co on, co on psuje na boisku, natomiast ja myślę, że on jeszcze tak naprawdę wszystko co najważniejsze dopiero przed dzień Oby Oby, Oby. nie chcę tutaj specjalnie jakoś... Nie wiem, mówić, no, że, że, że wierzę, że wszystko będzie dobrze, ale po prostu na... W Grand ja na Ja ra na, ra na razie jako, jako, jako Kibit realu to jakoś specjalnie się nie podpalam tą, tą no, złą pasą. Pas A... tak, tak, chcę teraz powiedzieć opiekę, który e, miał e, tydzień, krótko mówiąc. E, ja, nie wiem, ja nie wiem, ja, ja podejrzewam, że po prostu jemu się ten mecz znudził, że to chyba było tak bez. Tak to wyglądało że... i to stąd, bo... Bo już to nie wytrzymał dłużej. Dwie, dwie, dwa zagrania ręką. Pierwsze głupie, drugie już przypadkowe w I, i pikę z czerwoną kartką wylatuje z boiska. Napisałeś żony na blogu, że karny absolutnie bez... ja nie mam... Wiadomo, że tam fanatycy powiedzą, że nie, oczywiście nie powinno być karnego, że przypadek i w ogóle. No, ręka to ręka i, I się bliżej. Tak, teraz, ja teraz się, się, tak, się takie, się takie glicze. rzeczy bliżej. I ja tylko chciałem Cię zapytać czy, y, oczywiście, oczywiście, y, wykorzystam okazję, żeby tutaj spróbować się kilka. zobaczymy, zobaczymy, jak <laughs> zareagujesz. Y, ja chciałem powiedzieć, że to nie pierwszy mecz Piquego w złotym sezonie. Ja widzę, widzę y, w nim jakiś taki on jest trochę y, nieprzewidywalny momentami y, czasem w zły sposób. Y, Powiedzmy, że nie, zacznijmy, zacznijmy tą historię od tego plucia e, bodaj prezesa federacji, czy, czy jednego działaczy Aha, po, no, po, po, po mistrzostwach. Cofamy. Tak, ale, ale to, to, mi, to mi po prostu pasuje no, do tego obrazu Piekiego, który e, no, czasem po prostu ma wszystko, co dzieci potrafi po swojemu po życiu zrobić. E, samobój w kadrze i, no, i ale ten przynajmniej, to nie przynajmniej nie. z Majorką e, też dosyć kiepski występ. Um, także to się tak rozciągnęło na, na dłuższy okres czasu, czy jest szansa, że na przykład Piqué nagle przestał być filarem Barcelony? Nie, nie, nie. E, to na pewno nie. Znaczy, e, gdyby, Gdybyśmy rozmawiali na początku sezonu i wtedy po Majorce i rozmawialiśmy w sumie o tym, e, to naprawdę no, Piqué nie miał jakiejś rewelacyjnej formy, fizycznie szczególnie to wyglądało. Po prostu nie nadążał za nikim, naprawdę. No, za poddrożnym był nie nadążał. <grym> Ale co do Pikiego. To, to, o tym oprócie to nie warto w ogóle o tym mówić, no bo to po mistrzostwach świata, jakaś impreza, oni pewnie byli pijani, nie wiadomo co oni tam robili. No i to było takie to, to, to, to głupie, no, głupkowate zachowanie, hamskie do tego, no i tak nie, nie powinni się tak zachowywać no ale no, zrobił to no i, no i jest głupi, no i tyle. Ale na boisku jednak w tym sezonie on częściej był filarem defensywy niż cokolwiek inny w Barcelonie. Tak więc ja uważam, że e, jeśli ktoś w ogóle jest filarem obrony w Barcelonie, oprócz Pujola, to to, to jest Piquet i to jest nowy Pujol jakby dla mnie. I takie, Ten mecz to tak jak mówisz, ja też uważam, że on że się znudził trochę tym meczem, ale ten, tak, pierwsza żółta kartka to oczywiście była głupota, ale też nie wiem, czy on nie zrobił tego trochę specjalnie. Ja bo, bo On tego... miał cztery żółte kartki Aha. i chciał jakby mieć piątą, i już nie zagrać, y, o, odpozować jeden mecz, i już mieć czysty konto na mecz. Na mecz y, już z Realem, żeby nie było żadnego zagrożenia. Tak. Tymczasem jak to, Tymczasem, jak to, jest, to, to wygląda? No, teraz tak wygląda, że dostał czerwoną kartkę, i jak się dostaje czerwoną kartkę, to się nie anulują te cztery żółte kartki, i ciągle jakby na przykład wrócił na mecz z Almerią. E, czyli przed Grand Derby i dostał żółtą garkę, to by był za, zawieszony na Grand Derby. Czyli oczywiście nie zagra w najbliższych dwóch meczach w Lidze i z, w Pucharze. Tylko, no, te, no i potem ten przypadkowa ta, ta właśnie ręka, no i, no i jego plan chyba nie wypali. <śmiech> chyba, to, trochę. chyba trochę. Jeżeli, no, nie wiem co to na to Guardiola, się. ale no, ja się nie zgadzam z Tobą, że to jest jakaś słabsza forma plikera w tym sezonie. Uwodę, przyznam się rację, że na początku sezonu nie wyglądał dobrze fizycznie, coraz lepiej już to wygląda, coraz lepiej się porusza. Tak jak w ogóle z każdy, wszyscy cudownicy, którzy brali udział w świata. I no, no i się też z małem, bo to jest naprawdę dobry wolce. Um, no, aha właśnie to chciałem powiedzieć, o tym, że cały ten noc, który powiedziałeś przed tym opikę, że uh -huh. jest tam głup i coś tam, to mi się spierzy, że o Pepę mówisz. Znaczy mi to się w pewnym momencie skojarzyło, że to może być taki taki pepe, pepe, pepe, bardzo no. Znaczy, ja, ja tylko po prostu widzę pewne oznaki, które staram się pojedynku wracać. Nie, tylko wiesz, to jest e, jakby... mm -hmm, na, na początku to tak, tak mm -hmm. przyznał mi się rację, że to jakieś takie miał rozchwianie w ogóle emocjonalne. E, ale teraz myślę, że on jest już ustabilizował formę i po prostu, no, to był przypadek, no i głupota, no ale on naprawdę jakby o tym samoboju to był no, naprawdę przypadek. On chciał powiedzieć, że to nie było tak, że coś wbił piłkę do bramki albo, no wiesz, to są różne samoboje. Takie. Tak więc, tylko rządzi. Na razie w szatni przynajmniej, bo na bójsku nie. No tak, puszcza jest DJ-em zawsze w samolocie. tam on puszcza muzyki. A myślałem, że Dani Alves jest DJ-em, ale na, na stadionie. Na stadionie? Na stadionie Barcelony, ponieważ Dani Alves jest DJ-em, ale I. tak naprawdę to nie Dani Alves jest DJ-em, to jest historia komunikatorów, e, e, kanatów, tylko jego kolega. Czyli tak naprawdę kolega Alvesza jest DJ-em na, na ten Nie oglądamy ten oposły na następnej kolejki. Takie Polecamy, jest jakieś inne Subcasty. Przechodzimy. Więc Barcelona wygrywa oczywiście 3-1, bo, tak. bo to był ten karty. Trochę bez na, historii. Na bez historii to zdecydowanie. Um, jedyny tak naprawdę zawodnik, który w, w, po stronie Hetafy grał też dostał czerwoną kartkę na, tak. na buskecie czy na Maszterana? Na Maszterana. Na um, Tak więc Barcelona wygrywa 3-1, um, nie traci dystansu do realu. Tymczasem za jej plecami Villarreal wygrywa 4-1 z Bilbao, mimo że to Baskowie pierwsi strzelili gola, oczywiście Fernanda Andiorente niedowodny, ale Villarreal odpowiada od razu czterema golami. Postrzelali sobie w zasadzie wszyscy ważni zawodnicy ataku Villaralu, strzelił i Nilmar, i Rossi, i Kazorla. I Villarreal właściwie podtrzymuje tą swoją równą formę, prawda, u siebie prezentują się bardzo dobrze, czasem mi się przydarza wpadka na, na, na, na wyjeździe. wyjeździe, natomiast przekroju całego tego sezonu dotychczas poza Wielką Dwójką naprawdę prezentują bardzo, bardzo dobrą wyrównaną formę. Wydaje się, że no, Liga Mistrzów absolutnie liga się w tym sezonie. Tak, to zgadzam się z Tobą, że to jest najlepszy zespół obecnie poza Barcelona i Realem widzę. Prezentuje najlepszą formę, najbardziej wyrównany skład ma, ma młodych zawodników, wszystko tam jest poukładane, nikt się nie króci, wiedzą co, jakie mają cele przed sobą, więc też uważam, że to jest kandydat, najpoważniejszy kandydat na trzecie miejsce. Z tym, że trzeba powiedzieć, że nie grali tak naprawdę jeszcze poza Atleticą. Tak, to nie, nie grali z trudnym ani z Barceloną. Tak, już w sobotę z Barceloną, więc na wyjeździe, więc ja bym raczej nie wróżył. Nie będę mówił nic. <grymne> jakie masz typy na ten moment? Villarreal tradycyjnie, o tyle o ile Sevilla jest raczej raczej nie jest rywalem na Basiu, na Camp no, o tyle Real ma, ma parę historii, całkiem, całkiem, całkiem dobrych wyników. Zobaczymy, myślę, że to będzie zdecydowanie najciekawszy mecz na wchodzący kolejki. Jeszcze słowo o Atlético Bilbao, które chyba rozczarowuje mimo wszystko. Wiadomo, że wyjazd do Villarreal to nie jest łatwy mecz, ale oni już przegrali w zasadzie wszystkie mecze z, z, z tymi drużynami, z szerokiej nawet czołówki. Mimo, że tak naprawdę jakości tej drużynie nie brakuje, bo jest, są jej reprezentanci Hiszpanii. Jest Rente i Fabio Martinez. Zawodnicy tacy jak Tokero czy Susaeta to są, to są naprawdę naprawdę jak na ligę hiszpańską solidni zawodnicy. Poza tym oni mają skład, w składzie paru naprawdę młodych utalentowanych zawodników, na przykład jak Bośni obrońcy. San Jose jest reprezentantem młodzieżowym w Hiszpanii. Jest John Narneteteczek, który zaliczył asystę w tym meczu przeciw realowi, ale potem z kolei właśnie też z czerwoną Także Bilbao trochę rozczarowuje i chyba u siebie zwłaszcza rozczarowuje. Znaczy, no, u siebie tak, no bo tutaj dwie porażki na 5 metrów to jednak, ym, jednak słaby wynik, ale no jakby Bilbao to zawsze jest ym, zawsze jest to samo. Generalnie dla mnie ten zespół, ja bardzo lubię Bilbao, bo to jest właśnie też, yy, mają swój, swój styl, charakter, yy, grają tylko baskowie tam, żadnych transferów yy, innych karatowości. Yy, no to jest sympatyczny klub, tylko że no, zawsze środ środek tabeli, czasem jakiś puchar, yy, no w ostatnich latach mówię to oczywiście historia pokazuje też, że mogą zdobyć tytuł, no tylko, no, tak, ale jakoś nie spodziewałem, mnie, popatrz... nie spodziewałem się, żeby w tym sezonie akurat na przykład mieliby w e, szturmem do czwórki czy coś takiego. Tak, no. ale kiedy ja widzę na przykład Espanol w pierwszej czwórce i porównuję skład Espaniel ze składem Bilbao, które naprawdę ma ciekawych piłkarzy, to ja bym, ja bym, wolał, ja bym wolał Bilbao na tym czwartym hmm. miejscu widzieć. Ja też bym wolał Bilbao <laughs> widzieć, no to no ja bym wolał Barcelona widzieć na pierwszym miejscu. No nie, no to prawda. To Generalnie to... chodzi o to, że tak, ja się z tobą zgadzam, że skład ciekawszy, fajnie grają, mają swój styl. No, rzadko, który zespół w Lidze Hiszpańskim ma taki swój styl brawny, taki, że y, właśnie wiedzą, jak mają grać i nigdy jakby nie zmieniają tego. To jest fajny zespół, no ale no, właśnie o to chodzi, że jak ma się swój styl, no to czasem po prostu się ponosi konsekwencje tego, że y, przyjeżdża, nie wiem, tam jakiś słabszy zespół i nagle nie wiemy, co zrobić, bo zamurowali bramkę i, i przegrywamy mecz. E, no ale no, na, na razie. Vier, ale to faktycznie. A, ja chciałem tylko, żebyś powiedział jeszcze o tym golu ostatnim dla Gierreal. Bo. Ja to Gen, tak, chciałem, żebyś powiedział coś naszym słuchaczom o tym, co to nie powiedział. znaczy. No ten młody szybki, tak? No, tak, no jest on jest młody i szan... <laughs> szybki. Że grosiński Ligi Hiszpańskiej to jest ciekawy. Aha! I wcześniej mi powiedział? E, nie. nie, nie pamiętam. Ale um, ja tak mówiłem, oni byli w Grosiwci Ligi Hiszpańskiej? powiedział, że jest lepszy niż Grosiwci oczywiście. A czy, to, to, to, to, czy ja nie mówiłem tego o jakimś innym zawodniczym w? Hiszpańskim? Nie, nie, bo to było przy tym golu, że tak. no wyszedł właśnie tam, tam. W takim razie, roku. jeżeli Ronaldo był Frankowskim w <laughs> Ligi Hiszpańskiej, to, to, to dlaczego, dlaczego Jefferson Montero miałby nie być e, <laughs> Grosiwckim? Tym bardziej, że też gra w rzutym stroju. Tak. I szukamy dalej, no. <laughs> w być może znajdziemy kogoś jeszcze w polskim. Nasz cyklic trwa dalej. Następny mecz to Almeria ze Sportiniem Gijon. Remis 1 do 1 i mecz e, dla nas zupełnie bez historii tak naprawdę. Myślę, że dla nich tak samo. E, chyba tak. E, Almeria to, to jest, jest różna, która potrafi zaatakować, ma parę ciekawych zawodników, ale... Jako no jako drzewsku. Zespół... Tak, no Kalbuczy oczywiście. Które się szykuje do transferu tam za granicę. On się szykuje z dłuższego czasu. Ktoś słabą idzie w tym sezonie. Ale nie, on miał, on trochę chyba późno wrócił też po taka, Mundialu, taka, ale no, już dążył parę gole więc strzeli, nie strzeli. wiem, czy, czyta, czy tak mu um, idzie tak jeszcze. Poza tym on um, na przykład um, lubi realowy gole strzelać, więc. No czekamy na tym. czekamy na Merzelmerią. Um, um, tymczasem um, kolejna gra to był mecz Osasuny z Herkulesem. I kiedy szukaliśmy bramek do bramki kolejki, to mimo że w tym, w tym meczu padły trzy gole, to trzeba powiedzieć, że patrzy się na nie z, z bólem zębów. Bo to po prostu takie tak, szmaty. Że... Tam żałujemy, że nie wpadł jeden i To byłby gol samobójczy. Tak, chyba Herkules miał, miałby sobie wystrzelić. I bramkarz tam w ostatniej chwili. Tak, mało, w mało, mało prawie wyszedł piękny lot. Tak. No, ale naprawdę no, pięknie, <gry> no, bo to było prawie Eee No i, i z kolei um, z kolei um, Herkules trochę rozczarowuje chyba, bo um, ta drużyna, my no, już mówiliśmy o tym, co prawda, ale ona, ona nieźle się prezentuje przeciw silnym rywalom, natomiast wyraźnie nie ma, nie ma pomysłu, jak grać z równymi sobie i um, no, na razie walczą utrzymanie, prawda? Um, no, jak się ma tak i to też może i ktoś się spodziewał, żeby, żeby więcej mogli walczyć. To znaczy, jeśli już, to po tych, po tych pierwszych meczach z Barceloną, czy z Sewillą przecież. Myślę, że ciężej się gra ze słabszym rywalem, e, takiemu Herkulesowi, kiedy on no, kiedy on nie lubią po prostu zamurować się i e, mieć dwie czy trzy kontry, bo przeciwko słabemu rywalowi, słaby rywal tak na ciebie nie naciska, żebyś mógł się aż tak schować. Prawda? To prawda. To jest jakby inna, inna bajka. Ale na pocieszenie Herkulesa trzeba jeszcze dodać, że nie zagrał ani Waldes. W pierwszym składzie, a w ogóle nie zagrał, natomiast nie zagrał też to mer w pierwszym składzie, który bardzo dobrze wyglądał w meczu z Realem. Także możliwe, że to też braki kadrowe jakiś wpływ na ten na kierunek kompustowy miały. W meczu z Dolnych Rejonów Lewante przegrało się bez Deportivo na szczycie Dolnych Rejonów. Mecz Doliny można powiedzieć. Do Lewante przegrywa z Deportivo, Deportivo wygrywa drugi mecz z rzędu i już jest na 15. miejscu. Zwracam uwagę na e, drugą bramkę dla Deportivo, okay. która, która pojawi się e, jako kandydatka do naszej bramki kolejki. E, no i e, co? No chyba cieszy okay. te, te kolejne trzy punkty deportivo. E, nie, chcieliby, deportivo nie chcielibyśmy, tak. żeby za dużo nas spadała mimo może chcemy. do tej pory w tym sezonie naprawdę zbawo, nie będzie prezentował. Ale lubimy deportivo i życzymy, jak najlepiej. Miejmy nadzieję, żeby, że wrócą kiedyś do, do, do... Devante. Tak. Nie zachwycali, tak jak to widać, to wygrali. To jest No to dla nich tak jest bardzo dużo, mhm, tak, tak, tak. To ma ym, I y, ostatni mecz w sobotę. Ym, wielkie derby Madrytu. Które okazały się... Ym. Które okazały się zaskakująco jednostronne. Ym, ja napisałem... Ym, znaczy, ja ym, w pewnym momencie miałem, miałem, miałem, zacząłem się zastanawiać, nie, niezbytnio jakby pogardliwie potraktowałem Atletico w tej swojej nocy po meczu, ale kiedy popatrzyłem, po pierwsze popatrzyłem na statystyki i jeszcze raz zobaczyłem te wszystkie sytuacje tego meczu i gdzie widać wyraźnie po prostu, że Real nawet po zdobyciu drugiej bramki miał więcej sytuacji. Poza tym, jeżeli wygrywasz 2-0 od, od 20 minuty i utrzymujesz mimo wszystko w całym meczu 58% posiadania piłki, to znaczy, że kontrolowałeś ten mecz po prostu moim zdaniem. Tak, ja się zgadzam. Znaczy, ja miałem tylko to, zastrzeżenia co do tego, że jakby Real, no, faktycznie odpuścił po tym drugim e, golu. Oczywiście miał sytuacje takie już o tym miał sytuacje, które głównie wynikały też trzeba powiedzieć skąd albo z jakichś takich, no to nie były jakieś wypracowane już takie literalnie Tak, ale tak? taki był też taki. Tak, był tak plan. No, to, taki był plan właśnie o tym mówię, że też czytałem w tych hiszpańskich gazetach, że właśnie Trochę, trochę jednak jest narzekania na to, że Real tak trochę odpuścił, znaczy odpuścił, taki już ma styl, taki będzie miał styl, bo to jest Mourinho. Trzeba przypomnieć, że Mourinho nigdy jakoś nie, nie, nie, nie, nie ryzykuje, nie, nie ryzykuje, nie ryzykuje nie. Tak. Mm -hmm. on jak już widzi, że jest 2-0 i że jest pewne zwycięstwem, no to po co mają jego kilka, jakby się wyświetlać nadal i ryzykować może jakoś już czymś takim. Tak. A po tak poza tym, tym nawet, ym, nawet yy, nie mieliśmy jeszcze, co prawda, okazji zobaczyć Realu w meczu z trudnym rywalem, w którym, prawda, im nie szło jakoś. Był mecz z Milanem, ale on miał szczególny dosyć przebieg, bo to Real tak naprawdę do mnie cały czas. To były dwie dosyć przypadkowe Więc Chodzi mi o to, że Mourinho ma taki styl właśnie bardzo rwanego tempa gry i oni atakują szybko i, i, i raczej nie siedzą na rywalu. Tak naprawdę tylko, tylko w, w paru meczach na początku sezonu, kiedy ta drużyna jeszcze po prostu nie działała, to oni się męczyli dłużej ze strzelaniem goli. Natomiast to jest zresztą ciekawe właśnie sprawdzić. Ja bym sobie to, to sprawdzicie następny raz. W jakich minutach Real strzelał gole, tak powiedzmy od piątej kolejki? Myślę, że to będzie, to będzie pierwsza połowa i to, i to niekoniecznie przed całą przerwą. Także Atletico trochę, trochę rozczarowuje. Oni przede wszystkim, tak jak już napisałem, atakowali prawym skrzydłem. Co zresztą było takim dobrym pomysłem Kika Floresa, bo y, tam był sam Marcelo, Ronaldo nie wracał. I y, Reyes z, z Aguero to są naprawdę dwie y, które potrafią, potrafią pokonać każdą obronę, stąd też sporo sytuacji Atletico. Y, natomiast mnie trochę rozczarowało, że nie wykorzystywali zupełnie innych opcji. Bardzo mało opcji był y, Simao, którego przecież tam wspierał po lewej stronie Filipę. No i ta druga linia, ona to prawda, wiadomo było, że ona nie będzie zbytnio kreatywna, natomiast um, myślałem, że wyjdzie Paulo Asunsao, który jakoś lepiej by sobie chyba jednak radził um, z rozbijaniem ataków realu um, obok, obok, obok Thiago. Um, w takim razie um, powiedzmy jeszcze może o, um, o Carvalho, który doznał końcówki w tym meczu. Um, i wyglądało to trochę makabrycznie, bo tam krwawił z lewego oka, okazało się, że to tylko rozcięcie powieki dolnej. Miał co prawda jeszcze lekki wstrząs mózgu, także nie wiadomo dokładnie, kiedy on wróci do gry, na pewno oczywiście nie ma w składzie na Mursie o czym później. Możliwe, że nie zagra też przeciw Sportingowi w weekend, ale, ale na pewno występ jego w Ganderby, czy w Metru już nie będzie zagrożony. Czyli jest, no widzisz. Pamiętasz też nasze pierwsze podcastki, kiedy mówiłem, że Carwali to jest najlepszy transfer i bez Karwali tej defensywy by nie było. No i teraz to się wszystko sprawdzę. To powinniśmy podnikować, to jest jedna rzeczy, które się sprawdziły i o których mówiliśmy w spotkaście. Eee, to znaczy tak, po pierwsze mm, ja tak naprawdę nigdy nie podważałem, że to jest bardzo ważny A. transfer, zwłaszcza po pierwszym, po, po, po pierwszym po meczu u siebie, nie nie eee, ale e, jednak ja nie twierdziłeś, że Gerwalio będzie. A. <laughs> Yy, to znaczy, zobaczymy, jak. jak yy, nawet ciekaw, ciekaw jestem, jakby ta obrona wyglądała bez niego w meczu ligowym. Może, że się za późno przekonamy. Natomiast, yy, absolutnie przyznaję, jeżeli, jeżeli nie oddałem mu wystarczająco dużo na początku sezonu, to no teraz wydaje, że faktycznie absolutnie kluczowy transfer. Najlepszy obrońca za... ligi. Już sprawdziliśmy, w pierwszych 15 minutach raz 3-4 golów w tym sezonie ligowym. E, czyli to jest procent e, 15%, 15%. 15 wszystkich goli, natomiast. E, jeśli chodzi o, no właśnie, jakbyśmy zobaczyli pierwszą połowę całą, to wychodzi tych procentów nieco ponad 40. Tak więc tak więc nie jest to może aż tak dużo, ale ja mówię, ja jeszcze chętnie zobaczył, ale to wszystko oczywiście policzymy. Jak to jest po, poza tymi pierwszymi meczami, pierwszymi, pierwszymi meczami okay. kiedy jednocześnie za dużo się męczyła, jak to wyglądało. Także to, to, tą informację jeszcze przy okazji podamy. Myślę, że tyle jeśli chodzi o y, mecz y, Realu z Atletico. Chciałem jeszcze tylko dodać jedną rzecz, y, że Ozil y, y, pisałem niedawno o Kacę i porównywałem go z Ozilem. Ozil w tym meczu miał parę akcji bardzo, bardzo podobnych do Kaki. Ten dribbling, kiedy minął trzech zawodników Atletico, y, no po prostu, po prostu jak jestem wzięty że gry Bezili ciekawy. Bardzo mi się to podobało i oby to było jakoś symboliczne, że <N concentrated formulate, Ş3> hmm, on będzie już przejmował, nawet jak Kaka będzie zdrowy, to, to Ozil będzie już podejmował z na równych zasadach. No, dla mnie Kaka, generalnie jak jest formy Kaka, to jest zdecydowanie lepszym piłkarzem niż Ozil Po pierwsze warunki fizyczne. Kaka jest silniejszy od Ozila i yy, te jego rajdy pomiędzy zawodnikami, gdzie nie robi dribblingu, tylko po prostu jak styczki mija, no to w dużej mierze robi to dzięki szybkości, ale też yy, yy, swoje sile gdzie no, trudno go przepchać tak naprawdę aż tak. A Ozil jednak jest ciągle takim bombowym filtarzem. Tak. No, jest młody jeszcze on to może, może, może na siłowni coś no, ja tak. Ja myślę, że on, on, on, on w wieku dwóch lat dopiero braga wszystko, wszystko. Trochę tak jest, no ale to, ja myślę że to jest inny typ. Troszkę właśnie troszkę inny typ I on ma on... takie zachowania jak Kaka, Aha. takie właśnie dribbing są co Aha. szczególnie, bo to, to jest taki e, styl dribblingu, który m, gdzie nie ma sztuczek. To jest po prostu Ehm, tak jak Messi, no. Messi, Kaka, tak, tak, tak. Ozil, bo oni po prostu mają zawodników bez jakichś większych po prostu sztuczek, oprócz balansu ciała. To jest jedyna sztuczka jaką potrafią. No, Kaka oczywiście potrafi też zrobić inne rzeczy, tak samo Messi, więc ono nie wykorzystywał tak bardzo tego na błysku. No a to tylko no, w tym meczu no, na koniec mogę powiedzieć, że no, no trochę zawiodło jednak. No w ogóle zawodzi w tym sezonie, już o tym mówiliśmy, i no szkoda po prostu tego, że mając taki skład ta, po takim sezonie jak tamten, jednak, no, tak ciężko nie wiem. no ale to też jest kwestia tego, że jednak po takim sezonie dobrym nastąpił mistrzostwa świata i tu jednak widać, e, oczywiście e, z Atetico, nie niewielu piłkarzy pojechało do mistrzostwa świata, no ale ten najważniejszy akurat pojechał i, i sprawił się tam bardzo dobrze, do ostatniego dnia tam był praktycznie, więc e, on akurat, m, pora no oczywiście, pora nie mówię, może przecież zmęczony, no a jak on jest zmęczony to Artifico, tak naprawdę też wygląda zmęczony. Więc... A tam za, za gole odpowiadam właśnie Foran. Do myślę, tego, do tego ten... im się przytrafiła ta kontuzja, co faktycznie im trochę skrzydła. E, ja myślę, że y, najbardziej y, rzuca się w oczy w tym sezonie dla Atletico. Nawet nie tak, że oni mają jakiś gorszy sezon, bo tak naprawdę ten sezon może się dla nich okazać co najmniej tak dobry jak zeszły, bo ciągle mogą wybrać no tak, tak, tak. w lidze Europejską, prawda? w Lidze zajęli miejsca także dające im miejsce tylko w Lidze Europejskiej, także tak naprawdę za wcześnie mówisz, że ten sezon jest gorszy, natomiast faktycznie to trochę kontrastuje z tymi zapowiedziami, bo wydawało się, że oni w tym sezonie mają szansę zrobić właśnie ten krok jakby Do o poziom tak. wyżej i stać już drużyną no, w mówię też o tym. Euro europejską. Mhm. Mówię o tym, że gorszy sezon w kontekście właśnie tych zapowiedzi, ale też pierwszych meczów, pierwszych meczy, gdzie z Interem wygrali tak w najsilniejszym składzie. No jednak to, to sprawiało wrażenie, że ta drużyna jednak jest dobrze przygotowana i nic nie zapowiadało tego, że nagle na przykład Fortland straci trochę formę. No Tracił to stracił formy, no nie trzeba tych Ale też oczywiście tak jak ty mówisz, no masz rację, ósme miejsce, 7 punktów, tak, dobrze mówię. Nie, 12 9 punktów do wiara. 9 A to punktów jest do wiara, więc to, to, to, to nie jest tak, tak dużo. A do, do czwartego miejsca już w ogóle to są 4 punkty, więc to, to jest śmieszna różnica jak w jindy i jeszcze Espania jest na czwartym miejscu. No to, to nie jest jak, nie, jakaś tragedia, tylko właśnie o tym mówię, że jeżeli Atletico miało zrobić ten krok, tak jak ty mówisz, do przodu. To właśnie w takim meczu jak z Realem, z Barceloną, powinni grać lepiej. W tamtym sezonie już graje lepiej, na przykład z Barceloną. Oni w ogóle zawsze z Barceloną lepiej grają, ale no, w tym sezonie już grają z Realem, z Barceloną i nie wyglądało to dobrze. No, ani podobnie zresztą, nie zrobili Podobnie tak. zresztą z tak tak tak, tak, tak, tak. Um, I ostatni mecz e, tej kolejki, e, mecz Sewilli pomiędzy Sewilą a Walencją. Zapowiadał się szlagier. E, Niestety czerwona, A, był klops. czerwona kartka Topala to był Klops, który po prostu zaważył mm, na wyniku wystarczająco ja mocno. Spodziewałem się że Topal jak przyszedł do Balencij, to się spodziewałem, że on... No, to jest Turek, to że będzie zostało dostał kartkę. Nie, z... e... I chodzi o to, że porywczy charakter. <głosy> e, ten FAW na, na kaseresie, który zresztą był graczem meczu i, i wypracował pierwszą bramkę. Poza tym, że pomógł się pozbyć Topala z boiska. E, faktycznie to było bardzo mocne, to zderzenie, ale naprawdę, Kacera wygląda jak mu noga odpadła. Tak się zachowywał. A, a parę, parę chwil później zbiegał po tym boisku. Nie, nie wchodźmy na to. temat aktorstwa. To znaczy, ja nie, nie, nie, nie, nie, nie chciałem się jakby za bardzo jego czekać. Chodzi mi o to, że yy... To jest jakby jedyny no, nie ta, ta, ta, ta, ta, ta cała nie sytuacja jest, nie może, nie może, nie... może i nie smak, ale ta cała sytuacja po prostu mi zepsuła mecz, na który, no, to na to który psu... bardzo mecz, No bo wiadomo jak się gra w dziesiątkę, to jest gorzej na ich walcja, już jakby... to za tym walencja nie jest aż tak mocna, że w tym nie zrobiłeś dziesiątkę. No, ale to nie jest prosty z winą dziesiątkę. No, ale tym mówię było, właśnie, wiesz, pandem. gdyby była naprawdę takie kiedyś w dobrej to może, być, może by był jakiś lepszy mecz. Oni, mówię, oni nie, nie by... wyglądali źle, bo ym, w ogóle ym, oni, to jest ciekawe, że oni atakowali ciągle, mimo, mimo, że, no. mimo że grali e, bez jednego zawodnika y, i e, trzeba, trzeba powiedzieć to, że e, w przerwie Cezar znowu, e, bramkarz, bramkarz Walencij I, ale e, mimo straty jednego ze środkowych pomocników, czyli absolutnie kluczowa pozycja, prawda, praktycznie cokolwiek chcemy grać, to na środku musimy mieć, mieć piłkarzy, i u i Emery nikogo nie wprowadził um, na miejsce Topala, czyli oni grali tak naprawdę czwórką w ataku, bo w było dwóch napastników i dwóch skrzydłowych. Pan Fernandez i e, czterech obrońców. Um, nie wiem, no trochę, trochę dziwna decyzja, ten mecz tak wyglądał właśnie, że to były jakby a, takie to, trochę rozpaczliwe ataki tak. w Walencji, chociaż swoje swojej też miała i kontry Sewilli, które to się jedna się... po prostu. I tu właśnie widać w tych kontrach e, jak wyglądało ustawienie, to było 4-1-4, jak, jak po prostu przez półbojska, bo gdyby Kasera zmieniał, wchowany przy nim nie było. nikogo, i tam czterech ustawionych linii w linii okrętu w Walencji, więc no, no mecz to zawiesz, no. no Walencja no. Balen przegrała, Sevilla, Sevilla, no nie wiem czy by wygrała, gdyby, gdyby to był mecz 11 na 11, no ale no to no. No Zygrali. dla nich no. zasługa dla nich trzy punkty ważne. Um, mi się zaczynają do, do do straty e, zawodnika Walencja dużo bardziej podobała. wydawało mi się, że mają dużo więcej ochoty i entuzjazmu gry. E, no ale nie wyszło im i um, zrównali się z punktami z Sewillą. Um, Także Sewilla, Walencja no, te tylko te drużyny Godnowa będą teraz zaczynać e, wyścig oligemistów. Tyle jeśli chodzi o podsumowanie meczów Primera e, Division. E, tabela w tej chwili wygląda w ten sposób, że na szczycie jest ciągle oczywiście Real z 26 punktami, punkt za nimi jest Barcelona. E, potem trzy punkty za Realem Villa Real. Espaniol już 5 punktów straci do Villa także tutaj wyraźna y, różnica. I tutaj na przestrzeni czterech punktów mamy za Espaniolem Walencję Civil, Sociedad i Atletico Madrid i jeszcze Majorka, także praktycznie. I ta pierwsza, pierwsza połowa tabeli poza tą ciszą czołówką jest bardzo jeszcze tam płaszczona, bardzo tam gęsto i, i się będzie działo. E, na ostatnim miejscu Malaga, e, która już miejmy nadzieję, że wkrótce zacznie masz w górę tabeli z Pellegrinim u steru. E, która już wygrzebała się wreszcie z ostatniego miejsca i Lewanty, które wraca do strefy spadkowej. E, no ale tam, tam te drużyny bezpośrednio przed nimi tak naprawdę ciągle ciągle są bezpośrednio bezpośredni zasięgami. Tyle jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską. A teraz się zajmiemy um, już kontrowersjami, pojedynczymi przypadkami. Ehm, żeby się tym w ogóle zająć, e, zainspirowały nas e, tak naprawdę dwa, myślę, przypadki. Może trzy. E, Powiedzony jaki. Na, na czym ty byś się chciał skupić? Na Pinto, tak? Ja mówię, że... Nie, myślałem, że, że ciebie co innego bardzo co, nie, bardziej poruszył. A A nie Ronaldo? Ronaldo nie poruszył. No, jego, jego to jest. Aha! O, jak chcesz o tym rozmawiać? Tak, absolutnie. To ja to ja my... myślałem, że nie chciałeś o tym rozmawiać. my to... <grym grym grym> się zajmujemy konserwacjami. <kosymy> <grym w sieniu> że dużo. Nie, nie, no, nie, no nie... co? No i co ja mam powiedzieć no, to Ronaldo? To jest, to jest, to Powiedzmy straszka, no, tylko, że chodzi o, o mil, Milanem tak, oczywiście tak, No po prostu to jest tragedia. No ja jestem po prostu oburzony tym. Nie chcę się skupiać na Ronaldo, tak? Bo żeby to nie było tak, że po prostu Ronaldo jest największym zającym. Chociaż jest, ale w każdym razie chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć o Pinto w, w tym kontekście, że Pinto został ukarany. Właśnie powiedzmy o co tam chodziło. Tak, w meczu z Kopenhagą u siebie w Barcelony. Z Kopenhagą, tak? W Barcelonie mu się odbywał. Wybiegł napastnik Kopenhagi, no i Pinto gwiznął tak dobrze, że napastnik myślał, że jest spalony. I, I że to sędzia zagwitał. Tak, i że to sędzia zaglądał, więc przerwał akcję, oddał piłkę i, i był nie, nie, nie wiedział, o co chodzi zupełnie. No i obu, oburzeni działacze, wszyscy oburzeni w Danii, pewnie tam dyskusja narodowa wybuchła, eee, no wy, wywołali burzę, wiadomo z jakich powodów, eee, no oczywiście to, pintos... Wiadomo z jakiego powodu, tak. FIFA FIFA czy um, UEFA uznała, Ułata uznała tak, to że to było... Naruszenie do rady tak, tak. Sportowej, sportowej gry. No, ale, no i właśnie o to chodzi, i dostał zawieszenie na dwa mecze. No i teraz mamy sytuację z Ronaldo, kiedy po prostu, no ewidentnie, no Hellard się śmiał. Tak? Było widać, że się śmiał i pokazał, może być stał. E, wszyscy się śmiali, no i okej, okay, fajnie no, było śmiesznie. Nie, nie wszystkim było. No zmienione. tak, oprócz Gatuzo, który chciał zabić Ronaldo, e, ale, no i Ronaldo na tych kart nie dostał. Ja się dziwię szczerze mówiąc, że Abata nie dostał na wyrzuty kartki, bo jednak go uderzył. No, dobra. To znaczy, ja chciałem powiedzieć, oczywiście było aktorstwo i to jest właśnie to jest właśnie temat, którym chcieliśmy się zająć. Co z tym aktorstwem, aktorstwem zrobić, bo e, jakieś brzydkie faule to jest jedna sprawa, jest jedno, prawda? I tutaj nie, nie ma sporów, no. że na przykład, nie wiem, Abate zasłużył na, na żółtą kartkę, myślę, albo, no okay, albo, albo, albo z kolei w meczu z Saragosą, prawda? uderzony Daniel Albers, też trochę przeaktorzył i, no i tak, no. Ale to też. Jakby wiesz, zgadzamy, się, tak. zgadzamy się, że, że były przewinienia. Chyba, nie? Tak znaczy no, tak nie, no było, było przewinienie, nie, tylko natomiast... teraz y, jest sytuacja taka, że Ronaldo y, to też było tak, że dostał przypadkowo, tak? No znaczy nie, było... nie, to nie mów przypadkowo. No i Oj, dobra, ta, Nie, nie, nie, nie walczył o piłkę, bo było. w ogóle było podwiskie. Dostał przypadkowo, przypuśćmy. Y, powiedzmy, że przypadkowo. I teraz jakaś sytuacja. Ronaldo patrzy na sędziego, to trwa parę, no można sobie na YouTubie obejrzeć, no, nie trzeba o tym mówić. No, pewnie każdy widział o tym dużo się pisało. I upada na po prostu, upada na boisko, zwija się z bólu, trzyma się jeszcze nie w to miejscu, gdzie dostał po prostu. To jest jeszcze w ogóle komiczne. To jest jak Rivaldo, który dostał żółkę, tak, tak, trzyma się za głowę. Panie, panie Chciałem powiedzieć tutaj, że y, ja byłem naprawdę pod, pod dużym wrażeniem y, y, tej gry Ronaldo, bo. Gdybym, tak, bo gdybym... Gdybym nie widział samego zajścia, to ja faktycznie bym. Ja w ogóle się zacząłem zastanawiać, co ktoś mnie mi w twarz. No, kamal, bo od razu. No na tak, na naprawdę, przekonująco się zwijał. I dlatego tak sobie spojrzałeś na grę. Jak ktoś zna Ronaldo i jak on upada, to wiadomo, że to jest po prostu. Tam nie ma nic. I, no, wiadomo. Ale wracamy do, do, Wracam tematu. do tematu. I chodzi o to. Ja jestem zdania, tak, że UEFA i FIFA przecież było, było to postanowienie. Że karamy żółtą kartką przy y, nurki w połkarnym. Tak generalnie to było, że w polu Żeby nie było tego akcesu w połkarnym. Tak? No i w pierwszym może roku to działało. Znaczy działało w ten sposób, że po prostu sypały się żółte kartki. A teraz już w ogóle tego nie ma. Dawno nie widziałem żółtej kartki, naprawdę dawno nie widziałem żółtej kartki za y, nurka, sym symulowanie fałlu w czy gdziekolwiek indziej. I dlaczego na przykład gdzie, w środku pola. Ma, ma, ma nie być karane symulowanie, a w polu karnym ma być symulowanie. I Dlaczego teraz, o, o, dlaczego chciałem powiedzieć o Pinto? Dlaczego Pinto dostaje zawieszenie za niesportowe zachowanie? Jeżeli to bierzemy za niesportowe zachowanie, okej, okay, mogę to ustawić, to, to było głupie. Nie uważam, żeby to było niesportowe, to, to było, było głupie, to było strasznie. głupie. To był głupie ale też uważam, że ten zawodnik Kopenhagi zachował się jeszcze gorzej. Znaczy gorzej, że po prostu jak można nie odróżnić gwizdka, tak? No, to jest inna sytuacja, no ale generalnie dlaczego dostał dwa mecze zawieszenia za coś takiego, co, co nie wpłynęło na, na grę, tak? Znaczy. Gdy, no wpłynęło i gdy... dosyć mocno. Nie, okej. Okay. Tylko zastanąłby się, co by było gdyby po prostu pobiegł zawodnik i wiesz, spojrzał się po prostu na liniowego. Czemu nie podniósł głowy, nie spojrzał się na lini lini liniowego? Zobaczył, że nie ma choręgierki, nie ma nic, spojrzałby się. A miał dużo tam miejsca, to nie było tak, że on po prostu w gąszczu Zawodniku tak. to znaczy, to trochę, trochę chyba inaczej odbiera taką sytuację, kiedy oszukał rywala, a nie sędziego. W jakimś tak. sensie? Że, że... W sensie, że on szuka zawodnika Kopenhagi, no natomiast tak. nie sędziego, więc ja, ja też szczerze mówiąc, no właśnie, o... począt, początkowo, kiedy się o tym, o tej sytuacji dowiedziałem, pomyślałem, że no jak no, to no, udało mu się. No nie? o to chodzi, że do, to było głupie, tak? Natomiast... Ja przyznaję, że to było głupie, tak się nie powinno zachowywać, no, znaczy nie powinno. Bo... No tak, to jest głupie, to jest podwórkowe, tak jak, tak jak mówimy. To, to są profesjonaliści, no i powinno jednak... Szanować. Tak, szanujemy się. Jest sędzia, on jest odgwizdany. No tylko, że też jak rozmawialiśmy o tym, jest, jest tyle gwizdków na stadionie, tak? Kibice przychodzą z gwizdkami. Jakoś, wiesz, y, piłkarze nie reagują na to, tak? Choćby nawet był najlepszy gwizdek, na, taki sam gwizdek jak y, sędziego. Dlaczego akurat y, nabrał się i ma pretensje do Pinto, że się nabrał? I, i teraz dostał karę na dwa mecze. Dlaczego... Nie możemy karać zawodników, którzy ewidentnie symulują. Nie mówię, że w meczu, bo tak, tak samo w Pinto. Zawieszenie było po meczu. Już tam sobie w UEFA usiedli panowie i sobie zawiesili Pinto na dwa mecze. Oczywiście, to to nie jest żadna tragedia, bo to Pinto to nie jest twarzy. Ale dlaczego na przykład, czy Alvesa, ja nie mówię, że Alves nie, nie symulował, czy tam Vigia, czy tam cokolwiek. E, czyli Ronaldo my nie, nie usiądziemy, dobra, po meczu, patrzymy, czy to była sytuacja jednak, no naprawdę, no przy aktorzy, śmieją się całe media z tego, wszyscy się śmieją, no jest śmiesznie, no tylko, że to no, trzeba coś zaradzić, no bo to jest już naprawdę to, to przechodzi ludzkie pojęcie, żeby aż tak po prostu symulować. Faktycznie no. praktycznie jest tak, że y, wydawało się, że już coś się zaczyna dziać z ty, tymi symulkami, nawet y, ja w pewnym momencie odniosłem wrażenie, że, że trochę to jest może surowe nawet takie karanie z kartami, bo faktycznie był taki okres, gdzie, no. gdzie te kartki były. Natomiast teraz faktycznie tak jakby zupełnie po prostu to sprawa ucichła i, i nie ma i nie ma sprawy, bo, bo nie pamiętam kiedy ostatni okres tego. Bo, ja, właśnie to, że jak, bo to jest niesportowe zachowanie. To, to jest niezgodne z dużą gry. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ktoś się daje nabrać, to jego sprawa, tak? Tak można to powiedzieć. To, tak, znaczy mówię o tym, jak ten przykład Ronaldo teraz zrobił, tak? Jeżeli sędzia by się dał nabrać, by wyrzucił abatę, Błąd sędziego, tak? No każdy miał prezentację do, do sędziego. Po meczu była rewizja i tam wszystko, by się zebrała komisja i by pewnie usunęła dyskwalifikację, kwalifikacje. Ale, no to jest gra, tak? Tu są przepisy, ale no jakby nikt nie mówi o tym, że nie można kogoś szczypać, nie można, nie wiem, mówić brzydkich słów do kogoś, tak? To jest cała gra też, dzieje się coś na bojściu, o czym my nawet nie, nie mamy pojęcia. Jeżeli ktoś dobrze to robi, tak? Tak jak Pinto, dobrze udawał gwizdek sędziego, Udało mu się, no to okej, okay, to jest głupie, tak? To, to jest głupie, nie wiem, czy, no, niesportowe, to jest tak, jakbyśmy grali na podwórku i sobie tam y, ktoś widniał albo powie, był fał, no i sobie gramy dalej. Y, no ale dlaczego karać nam no, nagle, wiesz, dwoma meczami zawieszenia? Ja nie mówię o tym, że to jest jakaś trójedzia dla nas, tylko po prostu y, nie mam jakiejś miary w ogóle. Na, nagle już się nie odeszło w ogóle od karania symulantów, bo uważam, że symulowanie jest o wiele bardziej gorszą dla gry niż Pinto. E, tak. i e, Ja tak naprawdę e, mam pretensje do, e, nie wiem do kogo, do Sędziego. E, nie meczu e, z Kopenhagą na Camp Nou i o, nie o Finto, tylko bardziej mam pretensje o zagranie Waldeza w rewanżu w Kopenhabie, gdzie po prostu e, staranował e, napastnika Kopenhagi. Oto. I przypo, przy, przy, przy, przy, przypominano przy tej okazji e, interwencję Schumachera, Schumacher. bramkarza niemieckiego, który, który w jednym z meczów tak. po prostu miednicą potakał napastnika, który został dzisiaj on chyba nieprzytomny w ogóle ale w wojsku. Ja nie chciałem mu nie chciałem nie chciałem. Nie ale, ale właśnie, że one się, się zajmujemy kontrowersjami. Ja chciałem powiedzieć yy, tylko tak, tylko, tylko to, yy, chciałem hmm. powiedzieć, że yy, sprawy tak się ułożyły. Barcelona miała mnóstwo szczęścia jednocześnie, chociaż może, może nie fart w sprawie Pinto, natomiast tutaj miała cały ogrom szczęścia. Bo gdyby Waldes faktycznie dostał dostarczył kartę, którą mu się należała, to w następnym meczu by grali trzecim bramkarzem. W I po prostu no, chciałbym no, to zobaczyć. Tak, znaczy ja bym mógł to zobaczyć, to nie ma problemu. Chodzi o to, że ja w ogóle nie wieszę, że na przykład Barcelona by przegrała ten mecz, nawet jak gdyby Valdes szedł. Uważam, że gdyby grali w dziesiątkę, to by jeszcze lepiej zagrali, Może nawet tak. To jest trochę już odważne. To, no bo, wiesz, Valdes, naj, bramkarz w, w, najlepszy w naszym zespole, nie mamy Pinto, który jest drugim najlepszym, chociaż już nie jest taki dobry, i wystawiamy trzeciego brąkarza. no to się wszyscy spinają, żeby yy, uchronić, wiesz, gramy uważnie, gramy tam, mamy no, jakoś tam by zagrali Messi by strzelił cztery gole i by się skończyło. Nie, chodzi o to, że Waldes no, stolował, tak, tylko, i też chciałem znowu zaznaczyć o tym, że wszyscy piszą dziennikarze dookoła, że sędzia od V na Waldesie. To jest błąd. To nie był fał na Waldesie, tylko. tylko. Y, tam chyba Abidal biegł, y, czy Abidal, bądź Piquet. I się i to był właśnie fał odgwizdany na, na Piquet, bądź Abidalu. Nie pamiętam, przepraszam, ale nie, to był na obrońcy okay. fał. Waldes zrobił swoje fał. Po Też e. powinien dostać żółtą, czerwoną kartkę. Wy w ogóle mogliby zawiesić Waldesa i tak. W sensie nie mam z tym tak. problemu. To, takie tamskie zachowania, znaczy takie zagrania powinni po prostu nawet po meczach dyskryfikować tak? zawodnika. No, ale czemu tego nie robią? Czemu to jest takie na wyrywki wszystko? To mnie, to mnie tak denerwuje, że raz chcą pokazać coś, no to mi kogoś, no ale już potem jest sześć meczów, gdzie jest, dzieje się to samo i już nie ma na nic wpływu, tak? No sobie możemy pogadać właśnie teraz, no ale nic się nie zmienia, no, to jest porażka. Po UEFA jeszcze to pisa nie, nie słucha chyba. A, zacznie. Naszych podcastów, a przynajmniej się nie ujawnia w komentarzach. Nie, czy, jeżeli anonimny. trener Engel słucha, to pozdrawiamy i przekażę tam wtedy nasze uwagi. Może, może chociaż w A może w To pozdrawiam, Do pozdrowienia tak. I jeżeli Pan ma wpływ na sędziów, a wiem, że Pan ma... Osobę. Pan ma wpływ na wiele rzeczy. E, ostatnia kontrowersja, o której już dosłownie wspomnimy, to były plecy Ronaldo, mhm. który przy stanie 2-0 do 0 dla Realu w derby Madrytu w 90 minucie odegrał piłkę plecami do Marcelo, o co mieli wielkie prezes do niego obrońcy Atletico, natomiast... Nie będziemy była... cytować rozmowy Raul Można. Tak, Ronaldo można sobie znaleźć w internecie, była dosyć e, nie, to myślę, no. nie, dosyć niedocytowana. E, natomiast zgadzamy się w tej sytuacji, że ab, absolutnie e, robi się jego widły, widły i e, nie można tych pleców potraktować w kategoriach prowokacji Reola. Nie, no bez przesady. No. No, nie ma o czym mówić, naprawdę na nie ma o czym mówić. Em, i na sam koniec już <muchaj> chcemy. Niech redaktor włoski się yy, zajął. Zajmuj się. Chyba w ostatnim wpisie właśnie w tym się zajmie. Yy... <muchaj> <muchaj> Pozdrawiam redaktora włoskiego. Jeszcze <muchaj> <muchaj> raz współpracę. Proszę nas odpomować. <automobę, muchaj> <muchaj> yy, jutro, czyli w środę, mecz Pucharu <muchaj> króla, yy, Rewanże. Do Barcelony przylatują goście z Afryki z bagażem dwóch bramek czy raczej, czy dobrze to powiedziałem, Czy dostali wybranki, bramki, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie przejrzają tak, w bramki. E, więc e, króciutko, Jony e, czego się spodziewasz po tym meczu, czy to będzie okazja do jakichś eksperymentów dla i czy czekasz na występ któregoś z zawodników dosłownie z e, No nie, Gwardio już zapowiedział, że nie zagra z zawodników z podstawowego składu. E, no i zagrają, zagra młodzież. Sądzę, że będzie bardzo zbliżony skład do tego pierwszego meczu. No i oczekuję, że zagra Thiago. żeby tego zobaczyć, jak on się tam rozwija. Może Nolito też bym chciał zobaczyć już w pierwszym składzie. No i ja mam nawet dwie wystawić w pierwszym składzie, żeby może tam nastrzelał tej goli. Może by się przełamał w końcu. No ale spodziewam się, na, Może nawet nie, nie spodziewałem się dużo goli. Tylko po prostu bez, bez niespodziania. Mhm. Z kolei do Madrytu przyjeżdża Murcia po obezwankowym remisie. Bolinia dzisiaj podał kadrę na ten mecz. Można łatwo przewidzieć skład obrony, ponieważ jest tylko czterech zawodników tej formacji. Więc na prawej, od prawej strony zagra Arpelo, a potem Ramos, Albiol i Marcelo. W brance najprawdopodobniej Castillo znowu. W drugiej linii zagra na pewno Fabio Alonso, ponieważ jest powołany, natomiast jego partner tutaj jest. Można mieć co do niego wątpliwości, jest nieznany. Ja bym stawiał tutaj na tej opcji Albo Granero obok y, Szabiego Alonso i wtedy będzie bardziej ofensywne nasze ustawienie z kanalesem Canale jako ofensywnym y, pomocnikiem. Albo obok Szabiego Alonso zagra Las i wtedy być może Granero zagra y, przed nimi. Na prawym skrzydle bym się spodziewał Pedro Leona, który zasługuje zdecydowanie na pełny mecz. Y, w oczywiście zagra Benzema, który zapowiedział o mówieniu wcześniej. No i myślę, że Ronaldo niezmiennie na lewym skrzydle y, będzie próbował swoje rekordy śrubować w ostatnim meczu całkiem nieźle współpracowała z Benzemą, co bardzo miło mnie zauważyć, bo oni, nie można powiedzieć, że nie przepadali z osobą, ale miałem wrażenie, że Benzema nie lubi, Ronaldo nie lubi Benzena, zwłaszcza w tym pierwszym roku tam były filmiki, w których po prostu nie było widać dobrej chemii między nimi, powiedzmy. Zresztą nie wiem, czy Benzema z kimkolwiek byli. Co to filmiki, A pokażę Ci do mnie po. <głos> nie, nie, nie, nie, nie, nie. A propos filmików. Um, palej, palej. Dzisiaj tak, dzisiaj polecamy parę spraw. E, zapraszamy oczywiście do głosowania na, na bramkę kolejki, ale to, e, to, to, swoją i, drogą. To, to swoją drogą. E, natomiast e, chciałem wspomnieć o ciekawym kanale na YouTube. E, jest kanał z, e, na temat po prostu Realu Madryt. Są tam e, nawet mecze Castilli kompletne, są kompletne mecze Realu w, w Lidze, w Lidze Mistrzów. Są też dokumenty materiał dokumentalny na temat realu, także linkujemy, czy ja linkuję tutaj przynajmniej i gorąco polecam, żeby, żeby korzystać, ktokolwiek jest zainteresowany. I a propos tych kontrowersji sędziowskich, polecamy dwie ciekawe strony na temat właśnie sędziowania. Pierwsza to jest taki cykl na stronie Guardiana You are the ref. Czyli są trzy ilustrowane... Jesteś sędzią. Jesteś sędzią. Są trzy ilustrowane kontrowersyjne sytuacje. I czytelnicy mają odgadnąć odpowiednią interpretację, po czym oczywiście jest odpowiedź profesjonalnego sędziego. I drugie, druga, drugi adres, który polecamy, to jest blog for the integrity of soccer, czyli integrity, czyli jakby można powiedzieć, dobro gry. Można mm. to, to, to jest, to jest pewne, pewne, jakby pewna idea, prawda, która w sędziowaniu właśnie ma zastosowanie. Chodzi o to właśnie, żeby nie wypaczać, wypaczać gry i, i starać się i właśnie jak, naj, jak najbardziej piłkarzom ułatwiać. Polecamy ten blog, ciekawy wpis na temat piątki sędziowskiej, piątki czyli dwóch dodatkowych sędziów w polu karnym od tego sezonu na przykład widzimy Mistrzów. Tak, polecamy te wszystkie strony odwiedzajcie też naszą stronę. Polecamy nasze wpisy, zachęcamy jak zwykle do czytania i do komentowania. I zapraszamy do następnego podcastu. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy.